I don't czy if I can laugh, or I can also cry I'm talking about the feeling of a tired type of life Which reminds me of a crazy picture of a kid I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm around 15 knots with gusts up to 25 knots Sea is 2 to 3 feet A slight chance of showers for tonight Southwest West winds 15 to 20 knots with gusts up to 25 knots Niezależna audycja internetowa Podnośnik, góral przy mikrofonie I tradycyjnie zapraszam wszystkich do wysłuchania kolejnego epizodu Dzisiaj tematy morskie Gosiem audycji jest kapitan Tomek, którego miałem przyjemność spotkać Zupełnie przypadkiem, jak to w życiu bywa w polskim klubie harlejowym na Brooklynie Unknown Bikers i efekty tej rozmowy możecie usłyszeć właśnie teraz. Kapitan Tomek był, jak to żeglarz, w rejsie, akurat żeglował z Florydy przepłynął jakiś tysiąc mil i żeglował troszeczkę dalej na północ od Nowego Jorku do Connecticut odstawiał, przeprowadzał komuś jacht, ale posłuchajcie o tym sami o żeglowaniu po wodach amerykańskich i południowych i nie tylko sezon żeglarski rozpoczęty, zapraszam do słuchania podnośnik nie wszystkim. Come oh, man Nazywam się Tomasz Bednarski, mieszkam na stałe na Florydzie. Zacząłem żeglować już jako o, nastolatek w Polsce na, na Kaszubach, w Dzydzach Kiszeskich, i tak pomału, pomału, małymi krokami dotarłem na morze. Bałtyk zacząłem od e, Iskry. Iskra to jest a, m, bliźniak Pogori. Wojskowy statek, tygodniowy rejs dla dzieci z różnych okolic i tak, tak załapałem bakcyla, a potem chrobry, o duży jach piękny już nie ma go, pod polskim kapitanem świętej pamięci, o, ja zapomniałem nazwiska w tej chwili. I tak pomału, stażowe rejsy, jak to się pływa w Polsce, to trzeba robić stopnie, czyli sternik jachtowy, morski, aż do kapitana. A później emigracja, czyli musiałem zrobić wszystko od nowa, tylko na obczyźnie. No już bakcyla miałem z Polski, czyli pływałem z kolegami i znajomymi, którzy mieli łódki i trzymałem się blisko zawsze wody, przeprowadziłem się do... Fort Lauderdale, który jest obok Miami, jest Wenecją Ameryki, która, która mieści ponad pół miliona jachtów. Jest zarejestrowanych pół miliona jachtów w jednym mieście, co, co jest niewyobrażalne. I jest gdzie pływać i jest dużo okazji, możliwości. Także jest to piękne miejsce do odwiedzenia i do popływania. To jest ciekawostka dla polskich żeglarzy, że... Pływając w Ameryce nie potrzeba w ogóle mieć uprawnień, ale każdy rozumie to, że odpowiedzialność rozwija i, i każdy rozumie to, że chcąc pływać dalej i więcej, trzeba się doskonalić, cały czas rozwijać. Dlatego zdecydowałem zrobić miejscowe uprawnienia i przeszedłem jak gdyby pierwszy stopień. To jest tak zwany six pack gdzie do 6 osób wolno wozić na jachtach, a później jest to uprawnienie do prowadzenia jachtów do 100 ton. I udało mi się tak samo zdobyć ten egzamin, co było bardzo łatwe po polskich uniwersytetach żeglarskich. Okazało się dziecinnie prostym egzaminem i, i bardzo mi pomogło tutaj w pływaniu po miejscowych wodach. To już pomaga w wpływaniu komercyjnym tak samo i można już przewozić uh, grupy y, osób. Uh, trzeba mieć tylko aktualne badania lekarskie i, i, i oczywiście tak zwany uh, drug test, y, y, gdzie, gdzie podlega się wy, wybiórczo egzaminom i trzeba być przygotowanym w każdym ich chwili. Także generalnie jest to Łatwe, łatwe, w zdobyciu dla polskich żeglarzy, a bardzo ułatwia żeglowanie tutaj po wodach. Pływanie tutaj właściwie nie ma granic. Wystarczy mieć odpowiednio dużo zdrowego rozsądku i wiedzy. Można zdobywać ją samemu i można szkolić się w klubach. Wszystko zależy od osoby, kto i jaką drogą do tego dociera, ale wspaniałym jest to, że można wsiąść na jacht i popłynąć dookoła świata bez żadnych uprawnień, tylko trzeba posiadać łódkę, na której można pływać i resztę można się uczyć samemu. Zgadza się, że pływanie na cudzych jachtach mniej kosztuje, a mniej zobowiązuje. Utrzymanie własnego jachtu, ja miałem jacht 8 lat. O, to kosztowało wiele, wiele wyrzeczeń, wiele pracy i, i no, nakłady są nieporównywalnie większe. Nigdy się to nie, nie, nie opłaca. Powiedzmy, że, że pływanie swoim jachtem o, jest to taka, tak, takie e, bardzo wysublimowane e, e, marzenie. E, drogie marzenie, no, a pływanie na cudzym jachcie jest to wycieczka, odwiedzasz kogoś przez tydzień, dwa i potem zapominasz o przygodzie, szukasz następnej. Łódka którą miałem to jest Katalina, zmodyfikowana Katalina, która przepłynęła świat dookoła z parą, z małżeństwem e, amerykańskim i włożyli bardzo dużo pracy w ten jacht i zmienili wiele rzeczy aby łódka była z tak zwanej przybrzeżnej łódki stała się, się prawdziwym e, jachtem pełnomorskim z dodatkowymi zbiornikami wodnymi, wzmocnieniami, o, śro, nawet zmienili środek orzaglowania, y, wypuszczając banty na zewnątrz i wzmacniając balast. No, wie, wiele, wiele drobnych rzeczy. I y, y, y, przede wszystkim bezpieczeństwo wzmocnili relingi. I, o, i dodali e, tak zwane listwy wokół burt, które, które poprawiają komfort żeglugi i bezpieczeństwo. Ciekawe jest to, że nawet tutaj prognozy pogodowe e, też nie są dokładne. I zawsze mi się wydawało, że, że to tylko się może w Polsce zdarzać. Nie? Ostatnie nawet kilka dni przepłynąłem tu do Nowego Jorku. E, w kompletnie innych warunkach niż podawał Coast Guard I, i, i wiatry, które miały być w ogóle się nie pojawiały, mgieł, których nie miało być były, także pływanie we mgle, to jest jak ja to nazywam rosyjska ruletka, gdzie 12 godzin e, widzisz tylko dziób swojego jachtu i nic więcej poza tobą. O, oczywiście duże fale też się zdarzają, na oceanie zawsze mogą być i kiedy wracałem dwa miesiące temu z Bahama, do nowego, do, przepraszam, do, na Florydę, do, do Fort Lauderdale przy falach rzędu 17-18 stóp. O, na szczęście z wiatrem, także żona, która była ze mną, miała naprawdę duże oczy i asystent e, sa, sterowy wysiadł, musiałem być cały czas przy sterze i pilnować, żeby łódka nie zrobiła jakichś dziwnych e, m, rzeczy. Samoster wiatrowy byłby działał, gdyby nie był u, u, uszkodzony, a elektryczny nie wytrzymuje takich obciążeń. Także najlepszy samoster to jest kapitański z ręką na, na rumplu albo zakołem sterowym. W tej chwili jestem gdyby w pracy, powiedzmy odprowadzam jacht dla klienta z Florydy, który kupił jacht na Florydzie i, i zażyczył sobie odstawienie jachtu w Connecticut. I odprowadzam jacht. Od, od 12 dni płynę na północ wzdłuż wybrzeża wschodniego Stanów Zjednoczonych. Jest to wspaniała wyprawa. Przepiękne miejsca regiony, szczególnie północna Karolina, gdzie przez 3 dni płynąłem intrakostał. Olbrzymie tereny, dzikie tereny, gdzie zielono jest i akurat wiosna, pora wiosenna. Możesz spotkać wiele. Ptaków ciekawych, zwierząt wokół. Dokładnie. Buford, aż do Norfolk, Virginia i z Virginii ponownie na ocean do Nowego Jorku. Ta łódka jest też bardzo prosta, jeśli chodzi o urządzenia i o, mały podręczny chartplorer e, e, wygląda jak prawie jak samochodowy e, GPS i poza tym tylko, że, że pokazuje mapy morskie, bojki i i w przybrzeżne zagrożenia. I na tym charterze można przepłynąć cały świat. Zmienia się tylko chip, który, który ma pamięć z, oczywiście z linią brzegową i bojkami i, i drogami i statków wielkich, których trzeba unikać oczywiście. A mam towarzysza podróży, bo bardzo trudno samemu płynąć. Szczególnie jak trzeba płynąć na 24 godziny na okrągło, to, to Ktoś musi zawsze mimo samosterowności jachtów, zawsze ktoś musi doglądać, sprawdzać wodę, czy nie ma zagrożeń jakichś dużych statków, przede wszystkim, które się mogą zbliżać bardzo szybko do ciebie. Także towarzystwo jest wskazane, dwie osoby to jest duży komfort w podróży. Intra Coastal od Beaufort do, do Norfolk jest to około 200 mil, ponad 200 mil. Przepięknych terenów dziewiczych, gdzie się pływa bez pływów, przez dzikie tereny. Jest to, jest to tak przyjemny teren do pływania, gdzie można są duże akweny, duże jeziora, gdzie można postawić żagle i pływać wokół, po czym kanałami przedostać się do kolejnego większego rozlewiska i przypomina to. Polskie Mazury, ale, ale w wielokrotnym powiększeniu, nie? także jest to coś, coś prawdziwego, no, ciekawego i tak, tak robi wrażenie, pokazuje jak człowiek potrafi być malutki w stosunku do tej, do tej przyrody, do tej ogromu, ogromu tego kraju, w którym mieszkamy akurat. Nie? Polaków znam oczywiście na Florydzie, w tej chwili w podróży tej nie poznałem ani jednego, nie, za wcześnie jest to pora e, zbyt chłodna, dla, e, nie ma wiele jachtów w tej chwili jeszcze na wodzie, to prawda. Intrakostal też był pusty jak, jak przepływaliśmy, było dosłownie 2 trzy jachty i się trzymaliśmy razem, podróżowaliśmy równolegle do, na północ. A na Florydzie jest paru Polaków, rzeczywiście trzymamy się zawsze razem i spotykamy się od czasu do czasu na wodzie. Ostatnio trochę to osłabło ze względu na ekonomię i każdy ma swoje próbuje przetrwać ciężkie czasy, ale, ale nawet był kiedyś polski jacht klub na Florydzie, Fort Lauderdale. Nie ma, przestał istnieć. Naturalnie upadł, jak gdyby nie, nie było zainteresowania. Się i potwierdzam, że, że ktoś kto mówi, że nie był na Mieliźnie, to znaczy, że jeszcze dużo nie pływał, bo ja nieraz wręcz kontrolnie wpływam na płytkie tereny, próbuję się gdzieś dostać kanałem na drugą stronę i, i jest to wszystko pod, pod kontrolą powiedzmy I wiele razy byłem na Mieliźnie, nawet w tej podróży w miejscowości Buford w północnej Karolinie o, się okazało, że z trzy stopy wody na samym środku rozlewiska i spiesząc się do, do mostu, który miał być otwarty za parę minut stanąłem na mieliźnie. Także jest to naturalną rzeczą każdego żeglarza, tylko trzeba umieć sobie z tym radzić, wiedzieć co zrobić za chwilę, jak zdejść z tej mielizny i wyzwolić się z tego kłopotu. Uważam, że Posiadanie tołbą jest, jest bardzo rozważną a, czynnością. Co, coś, prawie, że obowiązkiem. Kosztuje członkostwo 150 dolarów rocznie, a unika się wielu problemów. Na wypadek, gdyby, wiadomo, cokolwiek in, silnik zawiedzie, żagle e, nie są sprawne, cokolwiek by się stało, Potrafią nawet z Bahama, tam gdzie jestem na Florydzie, nawet z Bahama potrafią przyciągnąć jacht w ramach opłat do, do brzegu Florydy. Także unika się kolosalnych opłat finansowych, znaczy opłat towingu, czyli holowania przez małą opłatę roczną. Jak się to, to przewidzi, przeskalkuluje, to w ogóle nikt się nie waha wykupić ubezpieczenia. Na, na tak zwane holowanie. Tu zapytałem Tomka, dlaczego on żegluje i odpowiedział... Daje mi to inny wymiar, daje mi to powiedzmy inne spojrzenie na moje życie. Bardzo duży komfort do problemów codziennych. codziennych. Że widzę, widzę, że można się na czym innym skoncentrować, nie tylko na pogoni za pieniądzem i i z codziennym stresem, który nas otacza. Ten stres na wodzie jest inny i daje Ci taką komfort, perspektywę, że, że wracasz do, do życia z dużym, dużym dystansem i, i, i spokojem. Powiedzmy, te, te problemy codziennego życia stają się takie małe, że, że a ja czasami się uśmiecham do siebie. Jak ktoś może się denerwować z jakichś takich tam ulicznych małych e, e, jakichś problemów. E, e, czy ktoś komuś drogę zajedzie, czy ktoś źle uśmiechnie. E, staje się to takim małym problemem do tego, co możecie spotkać w innych sytuacjach. E. A jak żeglują Amerykanie? Różnie. Generalnie są bardzo dobrymi żeglarzami. Dobrze się orientują. Świadomość Żeglowania jest tak wysoka, świadomość w ogóle czegokolwiek jak ktoś ma pasję jest bardzo wysoka i, i kultura jest bardzo wysoka, ludzie się pozdrawiają oczywiście, uprzedzają, rozmawiają przez radio, bardzo dobrze działają te siatki krótkofalarskie, pomagają, uprzedzają o niebezpieczeństwach, oczywiście stałe podawanie prognoz pogody lokalnych zwyczajów i jakichś tam udogodnień lub, lub przeszkód. To jest zawsze lubię tego słuchać, bo można się dużo dowiedzieć i poznać nowych ludzi. A jak wygląda odprawa graniczna? W Stanach Zjednoczonych jest to bardzo uproszczone. Wpływasz do kraju, do Stanów Zjednoczonych, wracasz z zagranicy. Musisz wykonać telefon do immigration numer bezpłatny, wykręcasz czy to z komórki, czy z najbliższego e, ulicznego telefonu i zgłaszasz swoją obecność i e, oni ci dają warunki, na jakich e, cię przyjmują. Czyli albo możesz się, musisz się zgłosić w biurze, albo musisz siedzieć na jachcie i czekać na ich przybycie, a najczęściej jest to właśnie, e, e, dają ci numer jak gdyby rejestracyjny przez telefon, przyjęli informację i każą Ci odwiedzić port imigracyjny w przeciągu 24 godzin. Czyli niektórzy na to narzekają, ale uważam, że nie ma prostszej metody imigracyjnej. Poza tym nic to nie kosztuje, co jest dodatkową rzeczą. W innych krajach wpływając na wody terytorialne musisz płacić, jako co do cudzoziemiec zawsze. Stany Zjednoczone nie wymagają żadnych opłat. Nie ma, nie ma dowodu na, na kontrolę. Nie. nie ma, choć szczerze mówiąc ja byłem świadkiem wiele razy zwykłego samolotu przelatującego nad, nad moją głową, płynąc jachtem i y, nie wiesz czy się uśmiechać, czy ci robią zdjęcie, czy y, jest to zwykła kurtuazyjna, jakaś taka, y, taki przelot, czy, czy, czy kontrola, także... Uważam, że to należy do indywidualnego wyboru i świadomość powinna być taka, że każdy powinien być e, pewien, że jest kontrolowane. Bardzo to ułatwia życie. Jak wiesz, że jesteś pod kontrolą i zachowujesz się według norm przyjętych, ja myślę, że ułatwia ci to życie stresu, unikasz i, i nie musisz się niczego obawiać, nie masz niczego do ukrycia Jakby nie było, jest kontrola, przepływając pod mostami, wszyscy opiekunowie mostów mają obowiązek spisywania nas. Przechodząc przez główki portu, zawsze jesteś notowany albo fotografowany. Także jest to, jakby nie było, jest baza Coast Guardu, oni prowadzą stałe, ja byłem w takich dwóch bazach, zawsze stałą rejestrację przepływających jachtów. Oczywiście wydaje się, że. jest to Moim zdaniem jest to bardzo łagodne i bezstresowe i oni nie ingerują, jest tych jachtów tyle, że, że wydaje ci się, że możesz być zniknąć w tłumie, ale to, to jest niemożliwe. W dzisiejszej czasie, w dzisiejszym, przy tej technice jaką mamy, widziałem zdjęcia jachtów z satelity. Z, y, mogłem odróżnić osoby, kto jest na pokładzie i co robi. Widziałem zdjęcia robione z satelity, czyli w tym momencie, nie, jeśli ktoś ch chce Ciebie śledzić, jest w stanie kontrolować każdy Twój ruch na wodzie. Także nie, nie, nie mam żadnych wątpliwości. Także jeśli tylko są jakiekolwiek wątpliwości, posadzą dwóch y, żołnierzy przy odbiorniku i każą, ci, i każą im śledzić ruch danego jachtu, y, kierunek, dokąd płynął. I po prostu od czasu do czasu wyślą patrol, żeby zapytać, kto jest na pokładzie i co robi. Raz miałem kontrolę o, pod Kubą z Guantanamo Bay. I, i niby przepływałem po wodach terytorialnych e, e, Kuby, a, ale, ale Amerykanie zaczęli mi robić wywiad przez radio, kto jest na pokładzie, dokąd płynę, w jakim celu. A potem przejął mnie Coast Guard na Bahama, jak przepłynąłem między Haiti i Kubą. Weszli na mój pokład i, i oczywiście elegancko, kurtyjazyjnie pytając: czy mogą? I szukali narkotyków. Zrobili dokładną kontrolę jachtu. Bardzo grzecznie, kulturalnie, wzięli próbki e, e, kurzu, próbki jakich tam odcisków palców i, i, i prawdopodobnie szukali narkotyków. Czy to były odciski palców może nie. Ale byli oni buszowali po jachcie długi czas i nie pozwolili mi nawet schodzić na dół. Także co, co brali, co każdy wzięli wszystkie próbki ze sobą na bazę Duze, duży statek, który był w pobliżu i to laboratorium i. E, e, e, nie wiem, jakie były rezultaty, prawdopodobnie pozytywne, nikt mnie dalej nie kontrolował i nie, nie zakłócał żeglowania. To już były wody e, bahamskie, ale przepływałem obok Kuby i pewnie mogło mieć to związek, ale wypłynąłem z Jamajki, co też jest kolejnym miejscem, gdzie tam jest e, duże zaopatrzenie, nasycenie narkotyków i, i e, oni się obawiają pewnie działają i kontrolują wielu ludzi. Mam kontakt z żeglarzami, którzy potrafili być kontrolowani dwu, trzykrotnie w przeciągu kilku dni. Także jak ktoś gdzieś jest, jest śledzony albo może nie jest śledzony i dlatego go sprawdzają, nie wiem na czym to polega, ale potrafią być bardzo konsekwentni i nawet jedno, jednorazowa kontrola jachtu która daje ci, jak gdyby, takie świadectwo, certyfikat, że powinieneś być zwolniony z kolejnych kontroli, nie daje ci gwarancji spokoju, że mogą to zrobić drugi raz i zrobią trzeci raz, jeśli sobie tego życzą. Ostatnio Jamajka jest bardzo mało odwiedzana ze względu na bezpieczeństwo. Bardzo się zepsuło bezpieczeństwo na Jamajce i ludzie odwiedzają pojedyncze porty Powiedzmy, ja byłem w Port Antonio, to jest na północy Jamajki i poznawałem kraj z autobusu i, i, i podróżując z tamtego miejsca. Kingston jest najbardziej niebezpiecznym miejscem w tej chwili na Jamajce, także będąc nawet autobusem, przejeżdżając, kierowca autobusu mnie nie wypuścił z autobusu. Powiedział, że nie, nie jest to bezpieczne miejsce, zawiózł mnie dodatkowo kilka kilometrów dalej. I, i pozwolił mi wyjść z auta dopiero jak miał pewność, że, że nic mi nie grozi. Kolejna ciekawostka. Trzystopowe pływy na e, Karaibach dają duży komfort. Bahama, Floryda i, i część, część wysp daje dużą swobodę żeglowania i, i jest to jest to niegroźne. Nie ma dużych prądów. Ja myślę, że nawet pływy nie byłyby takie groźne, gdyby nie te prądy, które się zdarzają na północy właśnie w Nowym Jorku czy w Kanadzie, które, które powodują, że pływ jest silniejszy niż możliwości twojego silnika, że jacht może płynąć około czterech węzłów e, do przodu, a pływ zdarza się 5-6 węzłów, czyli... To jest bardzo istotne w przewidywaniu podróży, nie w planowaniu podróży. Kapitaninę, Neptun z ksztormów, turkot Tu w nas. Hej, ho, hej, ho, się w górę szło. Hej, ho, hej, ho, wstawia w towarkę. oczywiście, już to studiowałem, czytałem na ten temat i jestem przygotowany i wiem, o której godzinie mam tam być pod Battery, pod, przy downtown Nowego Jorku i, i kiedy mogę przepłynąć wąską East River, Bahama, które znam najlepiej i byłem wielokrotnie. A są trudne nawigacyjnie, ponieważ wszystkie wyspy są płaskie. Nie, nie ma wysokich wysp. Wszystkie z oddali wyglądają jak jeden ląd. A pływa się właściwie często na wygląd wody, na, na przeźroczystość wody, która jest inna, w głębsze, gdzie jest głębiej, a, a inaczej wygląda, gdzie jest bardzo płytko. Jest trudnym pływaniem, chociaż przy dzisiejszym stanie techniki chart i, i tych mapach nawigacyjnych staje się bardzo upraszczone, ale mimo wszystko pływa się za dnia, ponieważ Bahamczycy nie dbają w ogóle o znaki nawigacyjne i non stop trzeba prowadzić obserwacje. No i trzeba pływać też patrząc na pływy, jak wykorzystać te trzystopowe pływy do przejścia wąskich przejść, płytkich przejścia. Także to bardzo pomaga. Bimini, czyli ten daszek nad głową, to jest jak nie ma tego, to chociaż czapka, oczywiście kremy i woda odbija, nawet, nawet jak nie jesteś bezpośrednio na słońcu, to odbicie słońca od wody daje bardzo duże napromieniowanie. Także a woda oczywiście gwarantowana, czysta. Miejscami 130 stóp widzialności, 30 metrów, 40 metrów widzialności. Przy nur dla nurków coś wspaniałego. Widzisz dno swojego jachtu będąc na, siedząc na dnie oceanu, nie? to jest rzadkie. Warunki do nurkowania idealne na Bahama. E, tak, Porównując powiedzmy Florydę i Bahama, to jest niebo a ziemia. Bahama, widzialność wód jest nam w dalszym ciągu doskonała. Niestety bleaching, to szkodzenie raf postępuje stopniowo, ale, ale sukcesywnie i, i, i niestety daje się we znaki. Coraz mniej miejsc jest takich wyrazistych, kolorowych. Nie ma takich miejsc jak już parę lat temu było. No i lionfish. Lionfish, czyli ryba, która przyszła z Pacyfiku, która jest teraz plagą Karaibów. Nie ma naturalnego przeciwnika, wroga i, i rozmnaża się bardzo szybko. I właściwie już na Florydzie myślą o o odstrzeliwaniu Lionfish dla sportu, żeby pozbyć się tego, wręcz obowiązkowym. Na nagradzaniu myśliwych, nurkujących, którzy zabijają te ryby. Nie, do stopy wielkości, czyli 12-15 centymetrów długości. Jest bardzo dobra białe mięso, tylko trzeba bardzo delikatnie umieć je wyciągnąć, wypatroszyć. i jak ktoś lubi surową rybę, czy na sewicze, czy, czy typowo centralne amerykańskie potrawy, to jest doskonałym mięsem do smażenia i do jedzenia w limonce, nie? w cytrynce. Wędkuję oczywiście płynąc, najczęściej trałując, czy ciągnąc linę za sobą, za jachtem. I naturalnie zmieniam czasami tylko przynęty, ale... W takich okolicach jak Bahama czy Karaiby to ryba się bardzo często czepia i, i musisz tylko wybrać, co Cię interesuje. A najczęściej sztuczne przynęty, ale, ale naturalna przynęta, czyli mała ryba, gwarantuje dużo większy sukces. Czyli każda, każda żywa przynęta daje Ci, moim zdaniem, 50% więcej sukcesów połowa. Także jeśli jest taka możliwość. Często łowię małą rybkę na małą wędkę stojąc w porcie i następnego dnia ciągam za łódką próbując łowić, złowić większą. Także opłaca się to warto. Dlaczego rum? Moim zdaniem dlatego, że rum można pić nawet ciepły, nie musi być z lodem i można go pić w, w każdej mieszance, e, może być i z herbatą i może być z kolą i, i z, z sodą e, dowolną, także e, bahamski rum, mój ulubiony, Aniejo Bacardi, jest to z pochodny rodziny bakardiego, ale jeszcze niedawno niedostępny w Stanach Zjednoczonych, ostatnio można go zdobyć. Jest bardzo tani na Bahama i smaczny, a uwielbiam go pić z grejpfrutem. To jest taki orzeźwiający, świeży drink z owocami tropikalnymi. Kolejna zaleta rumu, można mieszać dowolnie, od, do, do w zależności od upodobań pijącej osoby. Na pewno na, w ciepłych wodach szybciej zarasta, ale antyfullingi dzisiejsze, dobre, te miękkie antyfoulingi dla jachtów żaglowych yy, wytrzymują nawet do dwóch lat i nie ma problemu. Na pewno jacht powinno się wyciągać raz do roku, sprawdzić dno i poprawić, dodać trochę lub nie. Jak ktoś to robi rzadziej, przypuszczam, że też, też jest wszystko w porządku. A barby niestety są bardzo drogie, ale, ale nie uważam, żeby były gorsze od tych starych barb trujących, którzy niektórzy sobie bardzo chwalą, ale nie unika się wyciągania jachtu co sezon. A warto wtedy dodać troszeczkę i, i mieć pewność, że jacht nie zarasta. Oczywiście, awarie się zdarzają bardzo często i odmówienie posłuszeństwa silnikowi czy, czy uszkodzenie samosteru albo ostatnio, dlatego że używamy dużo elektroniki i elektronika wysiada w, nagle przy wejściu do portu. To jest uciążliwe, człowiek patrzy w ten monitor jak w telewizor. Dlatego trzeba być bardzo elastycznym i mieć wyobrażenie przygotować się do wejścia do portu, wyobrazić sobie też, że, że coś może zawieść, być przygotowanym na, na awarię. Także wszystko to pomaga w przygotowaniu się i, i, i zaradność, zaradność opłaca. Musisz wiedzieć, musisz się spodziewać zawsze awarii. I najczęściej, co jest ciekawe, kilka awarii zdarza się równocześnie. Jak jest spokój, to jest spokój. Jak nic się nie dzieje, to, to ciesz się sielanką. Ale jak jedna rzecz, jak przyjdzie wiatr, fala, nagle wysiada jedna rzecz, możesz się spodziewać, że może za chwilę wysiąść druga. I tak w moim przypadku zawsze bywało. Dwa, dwie, trzy awarie równocześnie. I wtedy musisz być o, przygotowany, wiedzieć, co robić. Ja myślę, że to jest lęk przed nowym. Często, tak jak znam żeglarzy którzy trzymają się tylko oceanu, boją się w ogóle portów, wiedzą, że na oceanie się nic nie może przydarzyć, nie ma zagrożeń. Wszystkie wypadki i awarie zdarzają się najczęściej przy lądzie, gdzie masz dużo raf koralowych, gdzie masz in... zagęszczenie różnych jednostek, statków przepływających. Także jest pewien strach przed lądem, wyraźny wśród żeglarzy i, i myślę, że uzasadniony, bo bo wymaga twojej uwagi, koncentracji, kiedy zbliżasz się do lądu i musisz być przygotowany na, na różne nieoczekiwane sytuacje. Zgadza się, ten stres jest dosyć istotny, przeszkadza w żeglowaniu, ale z drugiej strony czasami jest takim motorem do kolejnego wypłynięcia. Na pewno pływanie we mgle nie jest żadną przyjemnością i uważam, że przynosi dużo stresu i szczególnie jak się nie ma radaru ja nie miałem radaru ostatnio płynąc we mgle zbliżanie się do lądu gdzie masz pełno raf i wąskich przejść wymaga stałej uwagi i koncentracji szczególnie jak łódka nie jest bardzo sprawna mały, mały silnik powiedzmy 25 koni który który nie jest adekwatny do wielkości łódki i, i daje ci tylko małe możliwości. Jak jeszcze dojdą prądy, to na wszystko trzeba być przygotowanym. Trzeba cały czas czytać miejscowe locje, czytać opracowania, patrzeć na mapę, czytać znaki, które, które jak już się rozgryzie, jak już się pozna, to na pewno daje dużo swobody, dużo możliwości, w, w manewrowaniu po obcych wodach. Reflektor radarowy daje Ci taki komfort, że przynajmniej wiesz, że nowoczesne statki, duże statki widzą Cię we mgle i tak jest, bo ja byłem świadkiem tego teraz niedawno też, gdzie jak ostrzegał mnie we mgle, przepłynął bardzo blisko, ale oczywiście nie było zagrożenia powiedzmy. Było dla mnie stresem, a dla dużego statku ja myślę, że był, był świadom mojej obecności i, i no, pomogło mi to trochę odetchnąć, rozluźniło napięcie. Właśnie niedawno znajomemu pomagałem przygotować jacht, który kupił na Florydzie i wybrał się do Europy. W drodze na Morze Śródziemne stracił jacht u wybrzeży hiszpańskich, strandowanie. To znaczy jak został wyrzucony na brzeg siłą fali i wiatru. Błąd przygotowania. E, się okazało, że nie miał paliwa, żeby odpalić silniki i odpłynąć. Nie miał też silnej kotwicy. E, no i silny sztorm wyrzucił jacht na brzeg. K jacht, który zresztą był szczytem techniki opracowany przez naukowców z NASA. E, w wzmocniony, nazywany niezatapialnym. To jest oryginalna konstrukcja bez olinowania. Masz wolno stojący, ale nazwy, nie wiem czy było więcej takich jachtów w ogóle zbudowanych, także nie ma, nie ma chyba nazwy yy, producenta, ponieważ był to jacht jeden, jedyny w swoim rodzaju. I wydawało się, właściciel dumny płynął spokojny o o niezatapialności, a stracił jacht na, na lądzie powiedzmy. Jacht wyrzucony na ląd i nie do odzyskania. Uratowanie jachtu kosztowałoby więcej niż, niż wartość jachtu. Nie miał ubezpieczenia. Także kolejnym problemem to jest to. obserwacji jest osób pływających z dziećmi jest bardzo mało pojedyncze oczywiście zdarzają się i, i jest to jest to miłe gro 90% żeglarzy to są osoby starsze powyżej 60 lat które przeszły na emeryturę i, i nie muszą chodzić codziennie do pracy i, i mają ten komfort wyboru trasy, wyboru jachtu i, i spokój, że mogą czekać na poprawienie warunków atmosferycznych, nim przejdą, przepłyną kolejny dystans na kolejną wyspę. Czyli, czyli to jest kolejna rzecz, której nam brakuje na co dzień, nie spieszą się. Zawsze jak ja pływę to zawsze jest problem czasu, ja próbuję zdążyć do domu, aby być w pracy albo wykorzystać czas, który mam wolny, jak najlepiej. Ale niestety potem muszę się do domu spieszyć, nie? wrócić na, w określonym terminie. A ci żeglarze starsi już mają komfort. No, wiesz, mogą czekać tydzień na poprawienie pogody albo albo podoba im się dane miejsce zostają dłużej. i tak, jak ich zawsze spotykałem, zawsze się dziwili, dlaczego ja się tak spieszę, ale, ale ja chciałem więcej zobaczyć i wydawało mi się, że już wszystko widziałem w danym miejscu, a oni potrafili cieszyć się danym miejscem długo i, i czekać na odpowiednie warunki pogodowe. Zgadzam się, Kanadyjczycy lubią tropiki i pływają tam, ale nie dziwię się, przy pogodzie, jaką mają, przy krótkim sezonie, Lata, gdzie mają tylko parę miesięcy, powiedzmy 6 miesięcy znośnych warunków, to uwielbiają tropiki i dla nich jest to bardzo dużo przyjemnością pływanie po tamtych terenach. Stać ich poza tym na to. Oczywiście, że warto czytać książki żeglarskie, dają ci inne spojrzenie, opisują przygody, Żeglarzy, które mogą Ciebie spotkać każdego dnia i, i dają Ci jak gdyby znowu, dodają Ci tego doświadczenia, dodają ci, podają Ci recepturę jak sobie radzić z kłopotami, które mogą Cię spotkać gdzieś tam na wodzie, w różnych miejscach, na różnym terenie. Każdy ma żyłkę sportowca i lubi się ścigać. Nawet kruzerzy to robią bardzo często. W miejscach, gdzie pływałem, choćby na Bahama, Abaco, kruzerzy robią swoje regaty. Próbują przeliczać długość jachtu i szerokość i robić z tego, z tego trochę sportu. Ja myślę, że, że sport wnosi dużo, dużo postępu do do żeglarstwa, także, a, a poza tym dodaje trochę atrakcji, emocje rosną, każdy ma trochę miłych wspomnień nie? i poznaje nowych ludzi. Na pewno e, moje marzenia byłyby blisko żeglarstwa i na wiązałyby się z pływaniem po akwenach, których nie znam, czyli e, słabo znam Pacyfik i i to jest kolejnym wyzwaniem. Zawsze miałem przyjaciela, który pływał po Malezji. I to jest kolejny akwen, który, który, o który mi opowiadał. I pływał przez wiele lat i każdego sezonu i chciałbym tam kiedyś też się wybrać. To jest zawsze miłe, że, że można sobie znaleźć nowy cel i nowy akwen do pływania i znaleźć coś. Wyzwanie, nowe wyzwanie. No. Pozdrawiam oczywiście żeglarzy i, i nieważne czy żeglarze czy nie żeglarze, ale podziwiam ludzi zawsze całe moje życie, którzy mają marzenia i uważam, że to jest, to jest bardzo dobrym motorem, dobrym bodźcem do rozwoju własnego i, i, i podziwiam ludzi z pasją. To jest kolejna rzecz. To całe moje życie ktoś, kto lubi jedną rzecz i dąży do celu i, i rozwija się w tym i potrafi być wzorcem dla innych. To, to jest coś, co cenię najbardziej u ludzi. Nie ciągnie i do wiatru i do far, do tych żagli na masztach no i wszystko za to bym dał żeby w znów wypłynąć Byle dalej, byle gdzie Tam, gdzie gwiazdy na pokład wchodzą I z księżycem prowadzą mnie